Eugeniusz Kwiatkowski. W takim żyliśmy świecie. Taśma szósta, ścieżka pierwsza. Tymczasem nagle grom uderza z jasnego nieba. Na ostatnim etapie drogi powrotnej w nocy z 4 na 5 lipca 1943 roku następuje w Gibraltarze z nigdy nie wyjaśnionych całkowicie przyczyn katastrofa startującego właśnie samolotu, powodująca tragiczną i nagłą śmierć generała i nieprzeciętnego męża stanu Władysława Sikorskiego. Na wieść o śmierci naczelnego wodza cała Polska okryła się głęboką żałobą. Ból i niepokój ogarnął nie tylko jego zwolenników i przyjaciół, ale również jego krytyków i przeciwników politycznych. Wprawdzie wielu bezstronnych i wybitnych ludzi nie podzielało opinii Stanisława Mikołajczyka, gdy w styczniu 1942 roku zapewniał, że Sikorski, ale i Polska dzięki niemu osiągają szczyty powodzenia i zaczynają zbierać owoce realnej i znakomitej polityki. Uznawało jednak nie tylko szczerze nieprzeciętne osiągnięcia i zasługi generała Sikorskiego na polu wojskowym i politycznym, ale ponadto szanowało osobisty, a niełatwy w tak historycznej chwili do zastąpienia, autorytet jego na forum międzynarodowym. Syntetyczna i obiektywna ocena indywidualności Władysława Sikorskiego nie jest łatwa. Jego działalność prowokowała często krytyczne uwagi trudne do rzeczowego odparcia. One to przesłaniały jego niewątpliwe zasługi i rzetelne wartości. We wrześniu 1941 roku wytrawny i wnikliwy obserwator i polityk, nieuprzedzony do reżimu, poseł socjalistyczny dr Adam Pragier, stwierdził, że w działalności premiera Sikorskiego i jego rządu nie można dopatrzyć się żadnej linii politycznej, gdyż wszystko dzieje się od przypadku do przypadku. Edward Raczyński, przyznając mu wiele talentów, ujmującą osobowość, energię i dar wymowy, zarzucał mu jednak gwałtowność charakteru, egocentryzm i skłonność do samochwalstwa. O zadawnionych przejawach chorobliwego wprost egocentryzmu Sikorskiego wspomina też w swej słynnej książce Na nieludzkiej ziemi Józef Czapski. Pisze on o pierwszym spotkaniu z generałem Sikorskim w 1922 roku po zamordowaniu prezydenta Narutowicza. Czynił on wrażenie człowieka nadzwyczaj z siebie zadowolonego, nie było w nim nic z tego uroku prostoty, głębi i człowieczeństwa Piłsudskiego. Wszystko, co mówił, było nacechowane niesłychanym zajęciem się sobą. Na inne jego cechy zwraca uwagę Kajetan Morawski. Pisze on o generale, że w najbardziej rzeczowej opozycji doszukiwał się wrogości do własnej osoby, źle znosił sprzeciwy, a zarazem ulegał zmiennym wpływom. I nieco dalej, małostkowymi odruchami, mącił lub nawet Patrzył swą wrodzoną rycerskość. Nić takich wypowiedzi można by snuć dalej. Ważne w tym jest stwierdzenie, że osoby nieodpowiedzialne wywierały czasem przemożny wpływ na jego poglądy i działalność. Ponadto otoczenie to często zmieniało się. Początkowo w okresie legionowym w znacznej większości składało się z ludzi wartościowych i wyrobionych politycznie. Niestety z biegiem lat wymieniał ludzi cennych na mało wartościowych pochlebców. Wierną od czasów akademickich prawą ręką Sikorskiego był Stanisław Kot, późniejszy profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny intelektualista i historyk, redaktor czasopism naukowych, doskonały mówca i pierwszy z ramienia Sikorskiego, ambasador Polski w Związku Radzieckim. Był to człowiek niewątpliwie wysoce utalentowany, którego wartości od najwcześniejszych lat tłumiły pewne ujemne cechy charakteru. Najlapidarniej uchwycił je profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fryderyk Zoll mówiąc, my na uniwersytecie mamy doświadczenie, że gdzie zjawi się profesor Kot zaczynają się niesamowite intrygi. Takim narzędziem posługiwał się często w stosunku do wielu ludzi ze szkodą dla siebie i sprawy publicznej. Znacznie gorszymi i niebezpieczniejszymi typami byli ludzie odrębnego gatunku jak dr Józef Rettinger lub Stefan Litauer odgrywający rolę jak wyraził się Tomaszewski, faktorów przy premierze Sikorskim. Litauer, kierownik Pata, za uprawianie zakulisowej propagandy bolszewickiej usunięty został w 1944 roku z zajmowanego stanowiska. Na dwuznaczną rolę Rettingera zwrócono uwagę jeszcze przed wybuchem wojny. W tym czasie kręcił się on w kołach emigracji brzeskiej. Poseł Lieberman informuje ludowców 10 kwietnia 1938 roku, że Rettinger jest człowiekiem niepewnym, prawie obuzem. Gdy w 1939 roku podejmowano w Londynie rozmowy pożyczkowe na cele dozbrojenia Polski, Rettinger zaoferował ministrowi skarbu swoje usługi. Po zbadaniu otrzymałem miarodajne informacje, że nie zasługuje on na zaufanie. Ale po wybuchu wojny został on początkowo prywatnym sekretarzem polskiego premiera, legitymującym się tytułem Confidential Advisor and lifelong friend generała Sikorskiego. Później mianowano go charge d'affaire ambasady w Moskwie, wreszcie doradcą polskiej ambasady w Londynie. Przyszłość prawdopodobnie wykaże, ile szkód wyrządził on Sikorskiemu i Polsce na tych eksponowanych i poufnych stanowiskach. Te i inne pożałowania godne fakty i zdarzenia nie mogą jednak usunąć w cień Władysława Sikorskiego z grona najwybitniejszych osób współtwórców odrodzonej w XX wieku Polski. Szczególnie ważną rolę odegrał on w czasie II wojny światowej, pomimo przedwczesnej i tak tragicznej śmierci. To on sformował z rozbitków pierwsze kadry nowej armii polskiej, walczącej z takim poświęceniem w 1940 roku we Francji. To on doprowadził do podpisania 5 września 1940 roku umowy o rozbudowie polskich sił wojskowych w Wielkiej Brytanii. To on we wrześniu 41 roku uzyskał prawo do korzystania z dobrodziejstw ustawy amerykańskiej o pomocy w rozbudowie i wyposażeniu Armii Polskiej. To z jego decyzji przystąpiono w kraju do stworzenia wielkiej i karnej państwowej organizacji bojowej nazwanej Armią Krajową oraz do sformowania reprezentacji wojskowej w Warszawie. Abstrahując od wszelkich zastrzeżeń politycznych, trzeba obiektywnie stwierdzić, że Armia Krajowa dokonała wielu wyczynów bohaterskich, które kiedyś ocenione zostaną sprawiedliwie przez historię. To on, Władysław Sikorski, interweniował wielokrotnie i stanowczo w sprawie zagubionego Korpusu Oficerskiego oraz w sprawie Polaków internowanych masowo w Rosji. To on sprzeciwił się wysłaniu niedozbrojonych dywizji polskich na front. To on zadecydował ostatecznie o stworzeniu znacznej i bitnej armii polskiej na Bliskim Wschodzie, która w dziejach tej najpowszechniejszej wojny zapisała nieśmiertelne wawrzyny bojowe. On też kołatał u nieufnych aliantów w sprawie zbrodniczego eksterminowania obywateli polskich przez władze hitlerowskie, a jego przedstawiciele uczestniczyli w takich fundamentalnych aktach i naradach międzynarodowych jak Konferencja Londyńska, Karta Atlantycka czy Deklaracja Narodów Zjednoczonych. Tragiczny los nie pozwolił mu na dokończenie wielkiego historycznego dzieła odbudowania niepodległej Polski. Cóż jednak może być wymowniejszym potwierdzeniem osiągnięć i zasług Władysława Sikorskiego od prostych słów jego następcy na stanowisku wodza naczelnego, byłego szefa sztabu I Brygady Legionów Polskich, wybitnego piłsudczyka, znakomitego oficera i wodza generała Kazimierza Sosnkowskiego. W przedmowie do pięknej i wzruszającej książki dowódcy Brygady Spadochronowej Stanisława Sosabowskiego Sosnkowski podkreślił z naciskiem że jako główny nakaz dla siebie i jako dyrektywę swojej działalności przyjmował nie uronić niczego z dorobku wojskowego mojego poprzednika, świętej pamięci generała Władysława Sikorskiego. Sosabowski, najkrótszą drogą, Londyn, 1957. Winston Churchill. Gdy dochodzi do wielkiego i groźnego starcia wojennego pomiędzy dwoma mocarstwami, pisze Anatole Frans, jeden z przeciwników sterujących walką, ten mianowicie któremu przypadło w udziale ostateczne zwycięstwo, staje się nieodwołalnie i automatycznie historycznym bohaterem narodu lub koalicji walczących wspólnie państw tak było przynajmniej do czasów najnowszych, które i w tej dziedzinie szczycą się odkryciem iż stosując Salomonową mądrość obie walczące strony mogą wychodzić zwycięsko z zapasów obie mogą witać triumfalnie swoje armie i swoich wodzów Obie mogą śpiewać Tedeum Laudamus, rozrywając sporny, choćby najbardziej jednolity narodowościowo obszar na dwie części, oddzielony od siebie żelazną kurtyną i krańcowo wrogimi reżimami. Ale obie ostatnie wojny światowe, toczone w latach 1914-1918 i 1939 45 zakończyły się jeszcze zgodnie z tradycyjną zasadą sformułowaną i zaprawioną szczyptą ironii przez Franza. Głównym bohaterem pierwszej wojny był francuski tygrys Georges Clemenceau, drugiej zaś Winston Spencer Churchill. Po klęsce Francji w 1940 roku światowa opinia publiczna oraz wielu wytrawnych polityków i mężów stanu przewidywało nieuchronną klęskę osamotnionej Wielkiej Brytanii. Zgasły wówczas ostatnie nadzieje na potęgę militarną Zachodu. W istocie rzeczy decydujące o wyniku rozstrzygnięcia zapadły tam prędzej niż w Polsce – opuszczonej i walczącej na dwóch frontach. Hitler triumfował w kąpień, a symbolem postawy demokracji była Dunkierka. Wówczas to powołany został do steru w charakterze premiera Winston Churchill, były pierwszy lord admiralicji, a następnie kolejno minister amunicji, minister spraw wojskowych i kanclerz skarbu Wielkiej Brytanii. Wbrew piętrzącym się trudnościom i groźnym niebezpieczeństwom Churchill, tak samo jak dawniej Clemenceau, przeniknięty był do szpiku kości wolą uporczywej walki, aż do ostatecznego i całkowitego złamania przemożnego i górującego militarnie przeciwnika. W tej wojnie zdarzały się chwile, a nawet okresy bardzo trudne, ciężkie i bolesne. Całe ulice domów mieszkalnych i administracyjnych w miastach, tysiące wspaniałych kościołów i zabytków sztuki, liczne fabryki, urządzenia cywilizacyjne – Szkoły, szpitale, środki transportowe, lądowe i morskie były systematycznie niszczone w ciągu dnia i nocy przez lotnictwo niemieckie, grożące skonwentryzowaniem całej Anglii. Równocześnie łodzie podwodne Hitlera blokowały dostęp do Wysp Brytyjskich, starając się przeciąć dostawę żywności, surowców, materiałów pędnych oraz amunicji. Obywatele brytyjscy ginęli masowo pod gruzami walących się gmachów. Hitler zapowiadał rychły najazd niemiecki na teren Wielkiej Brytanii. Zapasy gotówki i walut potrzebnych na zakup w Ameryce statków i uzbrojenia wyczerpywały się. W końcu pojawiły się na Danglią tajemnicze pociski rakietowe V1 i V2, siejące śmierć i zniszczenie. Pod naciskiem tych faktów i morza nieszczęść ludzkich, wielu mężów stanu załamałoby się psychicznie. Ale Churchill nie załamał się, nie ugiął się, nie wahał się. To też istotnie może on być zaliczony do rzędu tych dostojnych wielkości, o których pamięć nie zaciera się z wiekami, które w każdym okresie dziejowym od starożytności aż po czasy najnowsze mają niewątpliwy tytuł do znalezienia się na czołowym miejscu ksiąg De Viris illustribus. Tym niemniej niełatwo przychodzi sprawozdawcy polskiemu, a może i reprezentantom innych narodowości, Francuzom czy Rosjanom, Skreślić sylwetkę polityczną Winstona Churchilla z poczuciem rzetelnego obiektywizmu. Tak jak obywatele sowieccy nie mogą przebaczyć okazywanej ich krajowi łaskawej i dobroczynnej, choćby najskuteczniejszej pomocy przez obcych, a szczególnie przez przedstawicieli ustroju kapitalistycznego, tak samo Polacy nie są w stanie przebaczyć lub choćby wytrzeć z pamięci okazanego im w chwilach dziejowej katastrofy lekceważenia, czy też bezceremonialnego stawiania ich narodowych interesów na równi ze sposobem traktowania spraw ludów kolonialnych w XIX stuleciu. Tak odczuwał i odczuwa nadal prawie każdy Polak postępowanie Churchilla w stosunku do jego ojczyzny w latach 1941-1945. Zagadnienie polskie było jednak tylko fragmentem w działalności brytyjskiego męża stanu. Na chwilę musi więc być odsunięte na plan dalszy. Rodzina Winstona Churchilla, zawodowego polityka, wybitnego mówcy i pisarza, a z amatorstwa również stratega i artysty malarza, wychowywała się i żyła w atmosferze wiernej służby, ojczyźnie i królowi. Jednym z jego protoplastów był słynny John Churchill, książę Marlborough, który na przełomie XVII i XVIII wieku odniósł szereg wspaniałych zwycięstw nad armiami króla francuskiego. Historycy dodają, że Marlborough był nad wyraz zręcznym dyplomatą i świetnym wodzem armii w polu, ale ciemniejszą stroną jego charakteru była jego chciwość i wrażliwość na drogocenne prezenty. W każdym razie od tego czasu wpływy i sława rodu Churchillów wzrastały szybko, a ojciec Winstona, urodzonego w 1874 roku, Randolph, członek partii konserwatystów, zwanych wówczas Torysami, czyli zbójcami, był wybitnym mężem stanu Anglii. Z tradycji i wychowania Winston był reliktem epoki wiktoriańskiej o duszy autokratycznej i imperialistycznej, o rozsądku demokratycznym. Był utalentowanym i stopniowo coraz wytrawniejszym, bardziej przewidującym politykiem i wieloletnim członkiem Izby Gmin. Najlepiej czuł się w siodle opozycji, ale równocześnie umiał oceniać realistycznie sytuację polityczną i nastroje społeczeństwa brytyjskiego. Działalność publiczną rozpoczął wcześniej, bo już w 1901 roku, zgodnie z tradycją rodu w szeregach partii konserwatywnej. Skoro jednak okazało się, że w wyborach parlamentarnych zwyciężają liberałowie i oni będą rządzić Wielką Brytanią, przeszedł do nich bez wahania i z ich ramienia uczestniczył w rządach Esquitha i Lloyd George'a. Po pierwszej wojnie w związku z powstaniem i rozwojem nowej partii lejburzystów Liberałowie poczęli nagle tracić wpływy w społeczeństwie angielskim. Winston Churchill był dość przewidujący i w 1924 roku, po prawie 19-letniej secesji, powrócił do partii konserwatystów, by w rządzie Baldwin'a objąć kanclerstwo skarbu. W latach 30. był nieraz w łagodnej opozycji do polityki zagranicznej rządu, przestrzegając wytrwale i głośno przed niebezpieczeństwem tajnych i jawnych zbrojeń niemieckich tak jak w okresie po zakończeniu I wojny światowej alarmował opinię brytyjską i międzynarodową co do zagrożenia płynącego z działalności rewolucyjnej i propagandowej Sowietów. W swojej polityce, szczególnie gdy wiązał ją z własnymi koncepcjami strategicznymi, Churchill nie zawsze miał szczęśliwą rękę. Jako pierwszy lord admiralicji forsował on na początku 1915 roku projekt skoncentrowanego i silnego ataku alianckiego na Dardanele. Według oceny Churchilla atak ten miał przynieść poważne, a nawet rozstrzygające wyniki. Definitywne pokonanie sprzymierzeńca mocarstw centralnych Turcji, flankowe zagrożenie Austro-Węgier, a wreszcie otwarcie dogodnego kontaktu z sojuszniczą Rosją. Tej ryzykownej koncepcji przeciwstawiali się fachowcy z brytyjskiej marynarki wojennej pod przewodnictwem admirała Fischera. Churchillowi udało się jednak przekonać rząd brytyjski uzyskać pod koniec stycznia 1915 roku jego miarodajną aprobatę. Operacja ta, wykonana przy wielkim nakładzie sił i środków, przemieniła się w ciężką katastrofę militarną i polityczną. Po straceniu tam ogromnej ilości najcenniejszego materiału wojennego oraz około 145 tysięcy ludzi, trzeba było ostatecznie akcję tę zlikwidować przy wielkim upadku prestiżu aliantów. Tylko tak wyrobione w ustawicznym operowaniu ryzykiem finansowym, handlowym, transportowym społeczeństwo jak angielskie mogło wybaczyć Churchillowi tę znaczną i rozgłośną klęskę. Jego kariera polityczna nie tylko nie została zwichnięta, ale rozwijając się systematycznie doprowadziła go w 1940 roku do roli opatrznościowego męża stanu Wielkiej Brytanii. Droga, którą Churchill kroczył przez życie polityczne była wyraźnie wytknięta i przestrzegana niezmiennie w ciągu wielu dziesięcioleci. Zgodnie z fundamentalnymi założeniami szkoły wiktoriańskiej nie dopuścił on nigdy do jawnego ogłoszenia zasad sprzecznych z prawem narodów, sprzecznych z przyjętymi przez rządy jego królewskiej mości zobowiązaniami, a tym bardziej sprzecznych z wymogami moralności chrześcijańskiej. Każde naruszenie tych drogowskazów Churchill zwalczał głośno i zdecydowanie. Natomiast pozostawiał sobie i rządowi prawo dość dowolnego interpretowania tych zasad, tak by one nie znalazły się w kolizji z interesami i tak tzw. racją stanu Wielkiej Brytanii. W ostateczności trzeba było uciekać się do porozumień tajnych. Pod tym względem zresztą niewiele zmieniło się w polityce międzynarodowej od wielu stuleci. Machiawelizm święcił triumfy, zanim jeszcze zasady tej gry zostały sformułowane i ogłoszone jawnie. W il Principe. Tylko, że rozdźwięki pomiędzy głoszonymi zasadami a praktyką życiową wydają się być współcześnie o wiele głębsze niż w przeszłości. Przepaść powiększała się głównie od strony szczytnych deklaracji głoszonych przez czołowych polityków świata. Nasze pokolenie pamięta jeszcze wyraźnie, jak zasady prawne i moralne wieszczone i kodyfikowane przez Churchilla, a w okresie II wojny światowej również przez prezydenta Roosevelta, budziły nie tylko gorącą aprobatę milionów ludzi, ale i najlepsze nadzieje na bliską przyszłość, szczególnie wśród narodów jawnie pokrzywdzonych i sponiewieranych dotkliwie. W 1938 roku, atakując odważnie podstawy układu monachijskiego, Churchill głosił z przekonaniem, że pokój i zaufanie nie mogą opierać się na uległości wobec przemocy i gwałtu. W tym samym duchu przemawiał w Izbie Gmin i na zebraniach publicznych, w latach 1938-40 wielokrotnie. W sierpniu 1941 roku, pełniąc już funkcję szefa rządu angielskiego, sformułował wspólnie z prezydentem USA Rooseveltem wyczerpujący kodeks takich szczytnych zasad i drogowskazów politycznych nazwany Kartą Atlantycką, który niebawem stał się fundamentem moralnym albo raczej obowiązującym prawem narodów zjednoczonych. Gdy czytało się te proste i mądre, a wstrząsające sumieniami słowa karty, potępiające bezwzględnie wszelkie akty gwałtu, samowoli i agresji, zobowiązujące do poszanowania zasad prawnych, do uznawania rzeczywistego równouprawnienia narodów wielkich i małych, bogatych i biednych, do pokojowego rozwiązywania międzynarodowych konfliktów politycznych i gospodarczych, rozwiązywania dyktowanego nie przewagą fizyczną, ale poczuciem sprawiedliwości i dobrej woli, Słowa wzywające do zachowania i obrony integralności terytorialnej państw, ustalonej traktatami i umowami międzynarodowymi, a wreszcie do uczciwego i powszechnego poszanowania praw jednostki, zrzeszeń i całych warstw czy klas społecznych, to zdawało się, że z potopu katastrof i bezmyślnych zniszczeń wojennych poczyna wyłaniać się nowy, lepszy i sprawiedliwszy świat, w którym obalona będzie stara zasada, że homo homini lupus est – Niestety z tymi wzniosłymi zasadami i prawidłami tworzącymi stos pacierzowy karty narodów zjednoczonych skrzyżowały się w 1941 roku najpierw brytyjska, a następnie i amerykańska racja stanu. W imię tej właśnie koniunkturalnej chimery zbyt pospiesznie reagujący Churchill oraz sterujący świadomie do określonych celów doradca polityczny prezydenta Roosevelta, Harry Hopkins, poświęcili między innymi najistotniejsze interesy i przyszłość Polski jako niezależnego i wolnego państwa, odbudowanego z taką życzliwą i szlachetną pomocą prezydenta USA Woodrowa Wilsona. Była to operacja tym dotkliwsza i boleśniejsza, że Polska podjęła pierwsza nierówną walkę po wyraźnej zachęcie do oporu ze strony rządu brytyjskiego, że Wielka Brytania była formalnym sojusznikiem naszego państwa, że Polska z natury rzeczy i z woli walczącego narodu była najwierniejszym i najskłonniejszym do wszelkich poświęceń z Wielkiej Brytanii. Zupełnie odmienna była w tym czasie pozycja Związku Radzieckiego w stosunku do Anglii. Odrzucił on dość szorstko i nagle wszystkie próby porozumienia z Anglią i Francją w lecie 1939 roku. Porozumienia, które by prawdopodobnie sparaliżowało zapędy wojenne Hitlera, pogwałcił jawnie wiele zobowiązań wynikających zarówno z tytułu jego uczestnictwa w Lidze Narodów, jak i z tytułu wciąż aktualnych traktatów, umów i paktów nieagresji z Polską, Finlandią, państwami bałtyckimi i Rumunią. Wspierał czynnie i skutecznie politykę i potęgę wojenną Hitlera, depcząc tak brutalnie i tak cynicznie wszelkie zasady prawa narodów, że w końcu został wykluczony karnie z przejawiającej nieustannie zdawałoby się bezgraniczną wyrozumiałość i cierpliwość Ligi Narodów. Gdy 22 czerwca 1941 roku Hitler rzucił nagle zmasowane siły na Związek Radziecki, prosty zdrowy rozsądek dyktował możnym tego świata, by w imię przyszłości domagać się od Stalina wyraźnego i wiążącego anulowania nie tylko samych aktów, ale i wszystkich konsekwencji ścisłej współpracy z Hitlerem w ciągu prawie dwóch lat tych tragicznych zmagań wojennych wielu narodów. Ale wybuch wojny niemiecko-sowieckiej oznaczał dla Churchilla Nieocenioną ulgę w działaniach bojowych przeciwko Anglii. Oznaczał masowe zniszczenie ludzi i materiału wojennego Niemiec na odległym i wciąż wydłużającym się froncie wschodnim. Oznaczał wreszcie zyskanie drogocennego czasu niezbędnego do przygotowania miażdżącego uderzenia Anglii i jej aliantów na siły Hitlera i wygrania ostatniej bitwy w tej wojnie. Odsuwając więc wszelkie inne względy na bok, Churchill otwierał ramiona dla każdej Rosji mogącej prowadzić walkę długą i wyczerpującą. Rozumiał on, jak mało kto, wielką potęgę niezmierzonego obszaru oraz klimatu swojego chwilowego i koniunkturalnego sojusznika. Dlatego też, nie czekając nawet na rozwój wypadków, Churchill na niecałe dwie doby przed hitlerowskim atakiem na Rosję, oferował jej w publicznym przemówieniu wszelką możliwą pomoc na wypadek agresji niemieckiej. Natychmiast zaś po rozpoczęciu działań wojennych na wschodzie, Churchill witał gorąco nowego i potężnego sojusznika, nie stawiając Związkowi Radzieckiemu żadnych warunków wstępnych dla ścisłej współpracy i pomocy. Pierwszy nowy pakt brytyjsko-sowiecki podpisany w Moskwie już 12 lipca 1941 roku jest produktem tego właśnie nastawienia Churchilla i Idena, i kryje w sobie daleko idące konsekwencje polityczne, które odezwą się w przyszłości. Analogiczne porozumienie wstępne pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim zawarte zostało 1 sierpnia tego roku. Tak dokonało się pierwsze, niedostrzegalne jeszcze przesunięcie wszystkich atutów w sprawie polskiej, a także i innych państw niepodległych graniczących z Sowietami do rąk Stalina. Kilka doniosłych faktów natury polityczno-wojskowej przyczyniło się następnie walnie do wzmocnienia pozycji Związku Radzieckiego przy doraźnym osłabieniu pozycji państw zachodnich. Z początkiem grudnia 1941 roku nastąpił gwałtowny, niespodziewany, a miażdżący atak japoński na Pearl Harbor. Niezłocznie wywiązała się nowa i ciężka wojna, absorbująca siły, rezerwy i zainteresowania amerykańskiego arsenału demokracji, z przeciwnikiem silnym, zdecydowanym i o najwyższych kwalifikacjach bojowych. Początkowo przewaga dalekowschodniego agresora była wprost zdumiewająca. Paradoksalnie wydawało się wówczas, że ta groźna sytuacja jest korzystna dla obu niedawnych sojuszników, a teraz zaciętych wrogów, to jest dla Niemiec, Hitlera i dla Rosji Stalina. Hitler obliczał jak dalece i na jak długo amerykański potencjał wojenny został spętany na Dalekim Wschodzie. Stalin zaś rozumiał, że jego cena jako sojusznika Zachodu podniosła się nagle i niepomiernie. Dwa bowiem państwa anglosaskie, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, nie były chwilowo dostatecznie przygotowane do sprostania zadaniu militarnemu na trzech tak bardzo rozległych i odległych, tak totalnie absorbujących frontach – dalekowschodnim, zachodnim i śródziemnomorskim. Gdy Wielka Brytania odpierała z trudem gwałtowne ataki państw osi na morzach i w powietrzu, gdy Stany Zjednoczone nie mogły powstrzymać piorunującej agresji Japonii na obszarach Oceanu Spokojnego, Rosja Radziecka, wbrew pesymistycznym proroctwom wielu polityków i strategów, umacniała stopniowo, lecz stale swój front walki z Niemcami. Być może warunki obiektywne, jak rozległość terenu, jego przydatność do obrony, jak klimat, jak obfita pomoc materiałowa Zachodu... Odgrywały w tych dziejowych zmaganiach niemałą rolę, ale czynnikiem decydującym były milionowe rzesze wojsk radzieckich przenikniętych wolą walki z najazdem hitlerowskim aż do pełnego zwycięstwa. Tak doszło niebawem do całkowitego odwrócenia roli militarnej obu przeciwników. W listopadzie 1942 roku zapoczątkowana została wielka ofensywa wojsk radzieckich w okręgu stalingradzkim i prąd ustawicznie w kierunku zachodnim i południowym trwała z małymi przerwami w ciągu następnych dwóch i pół lat. Oczywiście ten stan rzeczy wzmacniał bardzo silnie pozycję polityczną Stalina, w jednej osobie premiera, szefa monopartii i generalissimusa. Toteż żądania dyktatora sowieckiego skierowane w stronę prezydenta USA Roosevelta i premiera brytyjskiego Churchilla nie tylko mnożą się, ale stawiane są coraz bardziej kategorycznie. Sprowadzają się one teraz do czterech głównych i zasadniczych postulatów. Stalin domaga się więc jak najrychlejszego odciążenia Związku Radzieckiego przez otwarcie drugiego wielkiego frontu bojowego w zachodniej Europie. Następnie nalega na przyjęcie zasady, że celem tej wojny ma być zmuszenie Niemiec do bezwarunkowej i pełnej kapitulacji wobec wszystkich głównych sojuszników, tak by podyktować im odpowiednie warunki polityczne, terytorialne, gospodarcze i militarne mające obowiązywać się w przyszłości powojennej. Dalsze, trzecie żądanie sprowadza się do znacznego zwiększenia dostaw wszelkiego uzbrojenia oraz urządzeń niezbędnych do rozbudowy przemysłu wojennego w Sowietach. Stalin domaga się wreszcie aprobaty Zachodu co do niezbyt wyraźnie określonych koncepcji politycznych i terytorialnych na rzecz Związku Radzieckiego, motywując to, w zależności od chwilowej okoliczności, względami bądź to strategicznymi, i przyszłego bezpieczeństwa kraju rad, bądź też motywami narodowymi lub historycznymi. W takim żyliśmy świecie. Taśma szósta, koniec pierwszej ścieżki.